Czy to domestos, czy się cieszysz, że mnie widzisz? Czy to do domestos, czy się rzeczywiście wstydzisz? Czy trzemasz butle, by mnie jebnąć nią po głowie? Że mnie nie lubisz, to każdy mi powie. Bo gdy posłowie przyjmują ustawy, ja nie robię nic na kształt zabawy. I nie lubię też, gdy mówisz do mnie, cieciu, ani mieciu to znaczy nie mieć dzieci, bo nie mam na imię Mieczysław to, to jest dziwne, żebym był ci tam nieimieniem, które wiesz, nie jest moje. Czy to na męslec, czy się cieszy, że mnie widzisz? Czy to na męslec, czy się rzeczywiście wstydzisz? Czy to na męslec, czy się cieszy, że mnie widzisz? Czy to na męslec, czy się rzeczywiście wstydzisz? Czy to na męslec, czy się że mnie widzisz? że Czy to na mesto ty się że nie widzisz? Czy to się, że